George Tymi sekretami dzieli się Pastor George Stormont Chcę podzielić się z wami Dzisiaj Dzisiaj rano i wieczorem I jutro rano Niektórymi duchowymi sekretami Których nauczyłem się od smytały Wioswarta Odwróćmy nasze Biblię na psalmie 15 Proszę Czytanie tego to jest nasz punkt początkowy Jako chłopiec Mieszkałem na farmie i mieliśmy pompę wodną i zawsze trzymano zwan z wodą przy tej pompie, aby wcześniej rano można było pompować. Zanim Zaczy, z, zaczęliśmy nasz dzień, można było pompować wodę i używać ją więc najpierw teraz użyjmy tej pompy i napompujmy świeżej wody 15. Panie, kto przebywać będzie w Twoim namiocie? Kto zamieszka na tej Górze Świętej? Ten, co żyje nienagannie i pełni to, co prawda i mówi prawdę w sercu swoim nie obmawia językiem swoim i nie czyni zła niemu swemu sam czuje się zgadzony i niegodny, ale czci tych, którzy się boją Pana, choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę i nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Co to tak czyni, nie zachwieje się nigdy. W w czwartym roku Oral Roberts pierwszy raz głosił w Anglii i ja jechałem samochodem, odwoziłem go do domu, tam gdzie przebywał po usłudze na noc i zaczęliśmy rozmawiać o życiu smytały i on mi powiedział, każdy z nas w tej służbie uzdrawiania dzisiaj ma dług w stosunku do smytały i nigdy nie możemy tego zapłacić. I ja zacząłem myśleć o tym, zastanawiać się o tym, na temat tego czasu, który spędziłem z w, z w Wielka w Wielka Wielka Wielka Wielka. Wielka. i kiedy on się nad tym zastanawiałem, zrozumiałem, jak moje rozeznanie dróg bożych się w zmieniało w 1970 roku, kiedy przygotowywałem się, aby przyjechać do Ameryki, pierwszy raz, żeby głosić słowo, Bóg położył ciężar na moim sercu, aby dzielić się duchowymi sekretami i to właśnie czynię z wami dzisiaj. Wielu z Was nie znało Smitha Wiggleswortha, nie, wie, nie wiecie za dużo o nim. Ciekawe imię, Wigglesworth, to jest nazwisko z Yorkshire, z północy Anglii. Smith to jest niezwykłe pierwsze imię. Ciekawe nazywać swojego męża Smith. Ale on był hydraulikiem, zbawionym w młodych latach i tak naprawdę nie był używany przez Boga na świecie, aż do wieku 65 lat. Wtedy zaczął swoją światową służbę, która miała taki wpływ na tyle, tyle istnień ludzkich. I kiedy on zaczął poruszać się w Duchu Świętym, Bóg używał go we wspaniały sposób. On miał takie zrozumienie wiary, że to nie było trudne nazywać go apostołem wiary. Umarł w 1947 roku w wieku 87 lat, czasami kiedy przedstawia się mnie jako jego przyjaciela i kolegę, to ludzie się zastanawiają, ileż ten człowiek ma lat. Pełna kobieta w Kalifornii podeszła do mnie po spotkaniu i powiedziała, świetnie jest rozmawiać z kimś, kto naprawdę rozmawia z Wiglesworthem i począsnąć rękę, która potrząsała rękę smytała Wigleswortha. Potem spojrzała mi w oczy i spytała, czy znałeś Jonathana Edwardsa? On umarł w 1758 roku. i z wielkim pastoralnym taktem powiedziałem kochanie, nigdy go nie spotkałem ale mam tu jego książki śmieszna rzecz się stała to było w San Diego ale następne nabożeństwo było w Sacramento i ja całą tą historię opowiedziałem dla przełamania lodu. i ta sama mała kobieta przyszła do mnie po usłudze i powiedziała, ja tego nie chciałam tak powiedzieć. Ja powiedziałam, tak, wiedziałam o tym. Powiedziałaś mi o mnie najlepszą historię, anty, jaką kiedykolwiek słyszałem. Więc starszy człowiek, starszy mężczyzna dzieli się dzisiaj z wami rano. I powiem wam jedna rzecz, która się tu wyróżnia. Mój kontakt z Uyglesworthem z z trwał tylko 7 lat, ale dał mi Głód, niezaspokojony głód Boga i Bożego Słowa i manifestacji, realności, mocy Bożej. Ja nigdy nie byłbym zadowolony potem tylko głosząc Słowo. Ja musiałem widzieć, wciąż muszę widzieć, jak Pan działa wraz ze mną i potwierdza swoje Słowo znakami, które Mu towarzyszą. I ja wierzę, że to jest służba, którą wszyscy mamy mieć. To jest Boże pragnienie. I to nie jest jakaś nowa nauka. nawet za to, co wam mówię, byłby nam niezły, ale ja tutaj nie jestem po to, aby wywyższać człowieka. Ja tylko chcę właściwie stanąć i tak jak Paweł powiedział, bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Więc chcę się z wami dzielić jak Jezus działał w, smycie, w życiu smyta Woodless Warta, a potem skoncentrujcie się na Jezusie i zobaczcie Jezusa, jak działa w Jego życiu. Pewnego dnia, kiedy Woodless Ward był w moim domu, robiłem wszystko, co powinienem, jako dobry mąż nosiłem do mojej żonie do łóżka filiżankę herbaty. I spotkałem Wiggleswortha na schodach. On powiedział, bracie, Bóg do mnie przemówił na tym łóżku. I spytałem, co powiedział? On powiedział, Wigglesworth, ja Cię wypalę, aż nie pozostanie w ogóle Wiggleswortha i tylko Jezus zostanie. Stał na tych schodach domu. To jest mój adres. Spojrzał w niebo, łzy spływał mu w policzkach I, don't want i mówił, panie uczyń to. Ja nie chcę więcej znać w ogóle ja chcę tylko Jezusa widzieć. So, więc, więc kiedy this, dzielimy się morning, tym dziś rano, Przenieśmy nasze oczy na Pana. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę powiedzieć na początku. Bóg nie chce wielu małych Wigglesworthów. Pewnego dnia ludzie próbowali go imitować. I naprawdę nie mogłeś. Musiałbyś być Wigglesworthem, żeby nim być. Po prostu nie można go kopiować. Nie próbuj po prostu spójrz poza ten przykład, który mogę podać i zobacz zasadę działania, którą miał Bóg w życiu swojego sługi. I kiedy spojrzysz na Pana, aby On przez Ciebie wykonał to, czego pragnie, Ty niczym innym nie możesz być, tylko sobą. I Bóg chce Ciebie odkupionego, uświęconego, poświęconego, namaszczonego i w pełni rozwiniętego i dojrzałego. A potencjał w Tobie jest tak potężny, że jest wystarczająco mocy i potencjału w tym zgromadzeniu dzisiaj, aby przykryć Amerykę i duchowo i moralnie i zmienić historię narodu. Jeżeli Ty byś się stał taką osobą, jaką Bóg zamierzył, abyś był w pełni Jego odkupienia. To była niezwykła rzecz mieć Wudniusłota w domu. On był łatwym gościem, ale miał pewne niezwykłe nawyki. Ja chciałbym dać mu papcie, kiedy wrócił ze spotkania. On powiedział, nigdy nie noszę papci. On ubierał skorzone buty i nosił aż do wieczora. I rano je od razu ubierał, jak tylko wstał z łóżka i chodził cały dzień. On powiedział, bracie, jeżeli bym to zdjął, to mógłbym się przeziębić. Więc wolę mieć te buty wciąż na sobie. Następnie miał miedzianą butelkę z wodą i każdej nocy prosił, aby ją napełnić gotującą wodą. I to brał ze sobą do łóżka bez żadnego przykrycia i to było jego pokrzepieniem w nocy i także jak wiele domów w tamtych czasach nie miały kanalizacji więc on nie czekał aż się woda zagrzeje tylko do swojego umycia i ogolenia się rano używał wody z tej butelki nigdy nie nosił kwiatów w butonierce ja kiedyś przyniosłem mu róże i powiedziałem, to pięknie będzie wyglądało na twoim czarnym garniturze on powiedział ja nigdy nie noszę kwiatów Widzisz w bracie, powiedział, kiedy zetniesz kwiatek, on zaczyna umierać. A ja nie chcę niczego, co by śmierdziało śmiercią na mnie. Więc nawet nie nosiłby kwiatów wciętych. Pozwólcie, że wam, z wami się coś podzielę na temat jego jako człowieka. Spotkałem go pierwszy raz osobiście, rozmawiałem z nim i musiałem zawieźć go z Londynu do mojego domu rodzinnego. To było w czasie wojny w 40 roku. Nie mogliśmy mieć wołów w tamtym obszarze, ponieważ był to obszar obronny, często bombardowany, więc musiałem jechać pociągiem do Londynu, aby go przywieźć. 40 minut i przez całą drogę z powrotem on po prostu spotkał człowieka, którego żona umierała na raka w jamie brzusznej i razem byliśmy w tym przedziale kolejowym Wigglesworth obok mnie, a ten człowiek naprzeciwko nas Był tam, była tam też młoda kobieta, przypuszczalnie sekretarka z Londynu Wigglesworth jak tylko siedliśmy, powiedział do tego człowieka którego żona była chora, Jezus jest w górze? Jezus jest na dole, Jezus jest z nami. I to jest moje pierwsze spotkanie z Nim. Ja powiedziałem, co on w ogóle myśli. I potem zacytował Jana 3,13. Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, syn człowieczy, który jest w niebie. Widzisz, bracie? Powiedział tego człowieka, Jezus jest w niebie, ma całą moc. Ja wyciągam rękę wiary i dotykam jego. On do, do, dotyka mnie ręką mocy i jego życie wpływa we mnie. I dalej, poruszony we współczuciu w wierze, ja swoją ręką dotykam chorego. I życie Jezusa przepływa przeze mnie do tej chorej osoby i uzdrawia ją. I kiedy jest uzdrowiona, zaczyna chwalić Pana za uzdrowienie i życie Jezusa powraca do nieba w uwielbianiu. Widzisz, bracie? To jest cykl życia w Duchu Świętym. Teraz, bracie Stormont, będziemy wlewać życie do tego człowieka. Więc wstaliśmy i nigdy nie modlił się cicho. Miał bardzo silny głos. I ta biedna dziewczyna, która do nas nie należała, spojrzała Prawie przerażona. Co ci dziwnie ludzie robią w brytyjskim przedziale kolejowym? A Wigglesworth powiedział, panie, wlej życie do tego człowieka. I powiedział, bracie Stormont, módl się. Zaczęły się modlić, on mówi, się modli, głośnie się, módl, się, módl, ja nie wierzę w te modlitwy. I gdy modliliśmy się razem, powiedział do tego człowieka, teraz idź do domu, połóż rękę na żołądek żony i Bóg ją uzdrowi. Nigdy więcej nie spotkałem tego człowieka, ale za 6 miesięcy spotkałem jego pastora. Powiedział, "To dokładnie się stało. Poszedł do domu, położył rękę na żołądku swojej żony i została natychmiast uzdrowiona ze śmiertelnego raka. Cykl życia w Duchu Świętym. Fred Francis Bronson powiedział, jednym z powodów, dla których Bóg napełnia wierzących Duchem Świętym, jest to, że On chce być nieograniczony w swojej cudownej pracy, ożywiania ciągle całego ducha, duszy i ciała. I kiedy naprawdę jesteśmy w kontakcie z Bogiem, życie Boże płynie przez nas. I tylko nawet strząśnięcie ręki komunikuje uzdrowienie, przekonanie, odkupienie, uświęcającą łaskę Bożą w taki sposób, w jaki nie możemy tego zmierzyć. Ja począstałem rękę kobiety, która była ślepa, chorowała na wrodzoną chorobę weneryczną, idąc po prostu z domu od rodziców, z jednego pokoju do drugiego. I potem do, odkryłem, że gdy ją dotknąłem, Bóg ją dotknął i została uzdrowiona od wrodzonej choroby wenerycznej, po latach, ponieważ życie Boże, jest w nas i jest to cykl życia w Duchu Świętym który musimy odkryć i musimy wejść w Niego On był bardzo jasno mówiącym człowiekiem bardzo jasnym w swojej przemowie pewnego dnia moja żona przepraszała coś było nie tak w kuchni wiecie jak to jest kobiety czasami tak się dzieje kiedy macie gości coś się nie udaje w kuchni i ona powiedziała przepraszam bracie, bracia Work ale ciasto nie jest według tego standardu. On powiedział, "Kobieta, zamknij się. I moja kobieta była zaskoczona. Nawet ja bym tego jej nie powiedział. On powiedział, zamknij się, kobieto. Przestań narzekać, kiedy na tym jest błogosławieństwo. Widzisz, on powiedział, to jest poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. A gdy jest poświęcone, nie narzekaj. Więc mężczyźni, narzekajcie, zanim się pomodlicie o posiłek. Wziąłem go kiedyś do zboru na spotkanie i wracaliśmy razem do domu. I on w taki bardzo nieciekawy, niegrzeczny sposób powiedział: Słuchaj, nie będziecie mieli nigdy z tą kobietą przy pianinie przebudzenia w kościele. Ja powiedziałem pastorowi, słuchaj, macie tą ko kobietę przy pianinie i Bogusław odpowiedział, z nią nigdy nie będzie przebudzenia. On powiedział, śmieszne, ta kobieta dalej tam jest. 44 lata później. Chyba musicie podnieść to pianino i wraz z nią do trumny włożyć. I nigdy nie mieli przebudzenia. Mieli wciąż y, zgorszenia zło. On po prostu znał coś z umysłu ducha. On nie miał zawsze racji. Czasami uderzał ludzi, kiedy się modlił o nich. I ja powiedziałem, dlaczego ich uderzasz? On powiedział, ja nie uderzam ich. Ja uderzam diabła, oni dostają przy okazji. Ale jeżeli się z nim nie zgadzałeś, musiałeś uznać, że miał niesamowite rezultaty. Mój poprzednik w Manchesterze, John Nelson Park, powiedział mi, miałem tu Wiglesworth'a i Wiglesworth miał wielki ból w swoich plecach przed usługą i powiedział, Johnny, módl się o mnie, proszę Cię, więc Johnny położył tylko rękę na nim, zaczął się modlić, on powiedział, to nie jest dobre, wypłacz to, wykrzycz to wreszcie. Więc Nelson przeprosił i powiedział w imieniu Pana. Rygles odpowiedział, teraz mi przeszło, dziękuję, hallelujah. Było paru studentów z szkoły biblijnej, ze szkoły biblijnej z Londynu, którzy przyszli po modlitwę, mieli wszyscy problemy żołądkowe. Przypuszczam, że to była kuchnia szkoły biblijnej. I powiedział do pierwszego Co z tobą nie tak? Zaczął mnie boleć żołądek, więc w ogóle powiedział Stań tam, mieli Jezusa, wyjdź z niego I ten człowiek aż się zgiął Następny, kiedy się go zapytał Co z tobą nie tak? Proszę, módl się o moje oczy Justice Duplessy, brat y, Dawida Duplessy, był generalnym sekretarzem Kościoła Wiary y, Apostolskiej w Afryce i powiedział, że wizyta Jugosłowata w południowej Afryce zrewolucjonizowała życie całego kościoła, całego kraju. Było pewne nabożeństwo i gruba, taka dosyć tęga kobieta przyszła po modlitwę. Ona powiedziała, co jej jest nie tak. Jugosłowat ją uderzył. I ona powiedziała, o to tak to jest. To, I uderzyła go też. Ale w następnej nocy powróciła na zgromadzenie ze łzami i powiedziała, czy mogę mieć taką możliwość, proszę, chciałam przeprosić, że uderzyłam w sługę pana. Kiedy wróciłam do domu, zorientowałam się, że jestem uzdrowiona. Więc ja nie rekomenduję jego metod. Je, nie próbujcie ich. Musicie rozeznać że to, co on zobaczył, to była moc szatana, i jednym z jego ulubionych wersetów było Aż do dziś Królestwo Boże doznaje gwałtu I gwałtownicy je porywają Ta historia ma połączenie Z pewną kobietą, która miała małego pieska Stała na przystanku autobusowym I ten piesek poszedł za nią aż z domu Ona się odwróciła i powiedziała Piesku, nie możesz iść ze mną Mamusia nie może z tobą być Ale on nie chciał iść do domu Kochanie, musisz iść do domu Mamusia nie może wziąć się do autobusu I tak głupio mówiła do tego głupiego psa jest tylko Kawałek skóry z... I nic się nie stało. Aż autobus przyjechał, ona się odwróciła, tupnęła nogą i powiedziała, wracaj do domu. I pies uciekł, mając ogon między nogami. W ogóle powiedział, tak należy traktować diabła. Nie może być z nim delikatny. I mimo tego był wypełniony współczuciem. Kiedy zostawał w naszym domu, i ja mu przynosiłem pocztę po śniadaniu, otw otwierał listy, potem odpisywał, siedział w swoim pokoju i pisał listy powrotne. Czasami zawołał mnie z biura i powiedział, a moje biuro było po drugiej stronie domu, powiedział, musisz bracie pomóc mi. I płakał nad listami, którzy... Ludzi, których nigdy nie spotkał, ze względu na problemy, o których czytał w tych listach lub w tym liście. I zawsze był poruszony współczuciem. Myślę, że to jest jeden z powodów, dla którego Bóg go błogosławił. Czasami widział z zboży, jak ludzie przychodzą po modlitwę w desperackich, fizycznych, duchowych potrzebach i był tak załamany, że płakał. Ledwie się mógł modlić. Czasami cały zbór był zaangażowany w ten płacz w duchu, we współczuciu. On tylko nie chciał mieć jakiejś służby, na której by się mógł oprzeć. Chodziło o ludzi. I musimy na tych, którzy przychodzą, patrzeć jak na ludzi. Czasami ktoś mi mówił coś na temat duchowego, wzrostu, numerycznego i tak dalej. Nie możesz patrzeć na liczby. Ale Jezus się interesował liczbami. Ja też, ponieważ, i Wigglesworth też, ponieważ liczby to są ludzie. Jeżeli by każde krzesło tutaj było zapełnione przez kogoś, przez żywą istotę ludzką, Mielibyśmy potencjał dla ewangelizacji, nauczania i wzrostu. A Ty się dla Boga liczysz jako jednostka. Każda potrzebująca osoba dla Boga liczy się jako jednostka. I bo powinniśmy być poruszani współczuciem. Czasami, kiedy modlę się o chorych, tak bardzo czuję miłość Bożą, ponieważ Bóg kocha ludzi i kocha ich odkupiać. Czasami, Mógł działać bardzo silnie, czasami bardzo delikatnie. Była pewna kongregacja, gdzie Wigglesworth był przełożonym jej. To było w Preston, Lancashire w Anglii. Było tam około 2000 ludzi, dużo z na ten czas. I wywiozł był bardzo dobrym przełożonym. Mógł wprowadzić wolność duchową w dwie minuty. I ja miałem tam przemawiać do dwóch tysięcy ludzi. I było osiem minut po, końcu, po rozpoczęciu zgromadzenia, ale była zupełna wolność, ponieważ on wiedział, jak wprowadzać wolność w Duchu Świętym. I na tej konwencji Miał mówcę, który właśnie był w belgijskim Kongo Teraz to się nazywa Zair On powrócił z ogromną historią Potrzeb, problemów I tak się ekscytował, kiedy mówił I głosił to, i głos jego był coraz głośniejszy, głośniejszy Na teraz bardziej rosło i rosło I ciągle i ciągle mówił I Wigglesworth powiedział Człowiek, usiadaj, wykańczał siebie i nas i zmusił tego człowieka, aby usiadł, a kiedy on usiadł, powiedział, zaśpiewajmy hymn, kiedy nasz brat się uspokoi, zaczniemy od początku. Zaśpiewaliśmy hymn, a ten człowiek miał łaskę, aby być cicho. Leglesworth nie dał się tego zrobić. Hymn, łaskę, się tego zrobić. Hymn, kiedy ja pierwszy raz miałem usługiwać na tej kongregacji, byłem nowy w takim otoczeniu i były, byli tam wielcy nauczyciele Howard Carter, Donald G a ja tylko byłem początkującym mówcą na konwencjach ogóle Watt powiedział ty będziesz bracie pierwszym mówcą ja otworzę drzwi dla Ducha Świętego tak o szeroko jak to jest tylko możliwe rozumiecie to? będziesz pierwszym mówcą po tym kiedy ja otworzę drzwi dla Ducha Świętego jak szeroko to tylko możliwe. I On tylko był poruszony współczuciem dla młodego kaznodziei, ale bardzo ostro rozprawiałby się z człowiekiem, który powinien wiedzieć lepiej, ponieważ znał Ducha Świętego. I wierzę, że tak jak Jezus Wagelsworth wiedział, co to znaczyło kochać ludzi. Był poruszony współczuciem. Czasami, Możemy sobie to przeczytać, jak często Jezus był poruszony współczuciem. I wtedy możesz zobaczyć to poruszenie Ducha Świętego działające w twoim życiu. Pewnego dnia był na tej konwencji w Preston i czynił pewne komentarze, jak to się dzieje czasami między różnymi tematami nauczania. Jednym, jednym z jego ulubionych hymnów było Panie, jestem niespokojny, przyjdź Duchu Święty zainspiruj moje serce i wypal mnie miał taki hymn i potem, potem czynił komentarze był taki namaszczony czasami i w trakcie jednego z jego komentarzy namaszczonych pewien człowiek na balkonie zaczął mówić w językach Powiedział, zamknij się To jest taktowna, kurtuazyjna kontrola tłumu, prawda? Powiedział, ja mówię, a kiedy ja mówię To nie jest czas, abyś ty gadał w językach Ja chcę mówić w językach więcej niż wy tutaj Ale kiedy ja mówię, to mówię Widzicie, jest napisane w piśmie Niech pierwszy zachowa swój pokój To nie... To nie znaczy, że Ty masz prawo, żeby mu przeszkodzić. Ale niech pierwszy dokończy, do, dokończy swoje zdanie, a potem dla Ciebie jest czas, żebyś Ty przemawiał. Wigglesworth to odkrył, ro rozsądził to. I ja wtedy powiedziałem, to jest szokujące. Ja nie myślę, że to jest dobra rzecz. Wiecie, młodzi kaznodzieje wszystko już wiedzą, prawda? A studenci szkoły biblijnej wiedzą nawet lepiej. I wiemy, co kaznodzieja powinien robić, jak powinien mówić, dlaczego tego nie powinien zrobić. I ja powiedziałem, on nie powinien tego był zrobić. To było niegrzeczne. Potem odkryłem, że ten człowiek w wielu zborach czynił zamieszanie. I Wigglesworth miał rozróżnianie w duchu, że ten człowiek był nie w porządku pewnego dnia przemawiał czynił takie komentarze między poszczególnymi mówcami i nagle przestał mówić powiedział Bóg mi pokazał, że na tym zgromadzeniu tutaj są ci którzy są utrapieni przez ducha nieczystości moralnej, nie, seksualnej nieczystości. Gdziekolwiek jesteście, podnieście ręce. I nie poprosił nas, abyśmy pochylili głowy. Ja siedziałem na podwyższeniu i płakałem. Wszędzie dookoła ludzie podnosili ręce. Młodzi ludzie i ludzie, którzy mieli siwe, białe włosy. On powiedział, wstańcie na nogi. Be i modlił się o każdego poszczególnie. Pamiętam pewien młody, młody człowiek, który był na balkonie. Udlesworth powiedział, modlę się o Ciebie i wskazał na niego. I nagle, kiedy Udlesworth modlił się, ten młody człowiek podniósł swoje ręce w powietrze i krzyknął najgłośniejszym głosem, jestem wolny, jestem wolny, jestem wolny, jestem wolny. I był zupełnie wyzwolony z mocy nieczystości, przez moc Bożą. To jest zwycięstwo. Nie musimy być zanieczyszczeni, musimy być zanieczyszczeni przez świat. Włogos World tak płynął w duchu, że to rozróżnił. Myślę, że większość kaznodziejów powiedziałoby, po pochylcie swoje głowy, nie patrzcie dookoła. Ale Wiles był przygotowany, żeby się z tym rozprawić i stanąć twarzą w twarz. I ja dziękuję Bogu za, za to wspomnienie ponieważ widzę taką możliwość, która powtórzyła się w moim życiu i służbie, aby mógł widzieć ludzi uwolnionych od mocy nieczystości i wprowadzonych do świętości Jezusa. Na jednym nabożeń stała pewna osoba i wypowiedziała bardzo, bardzo długą mowę w językach w porządku, powiedziałeś to wszystko, zobaczymy jaka część tego miała być powiedziana, w takim razie, gdzie jest tłumaczenie tego? Tego fragmentu, który naprawdę był dla kościoła. To jest sposób tłumaczenia. Ta kobieta nigdy więcej nie, przy, nie przerwa y, w czasie nabożeństwa. Nigdy więcej tak długo nie mówiła w językach. Myślę, że Wigglesworth to rozsądził, jaka była sytuacja. Na jednej z przyszła kobieta po modlitwę. Miała mały kapelusz w tamtych czasach. Żadna kobieta nie weszłaby do kościoła bez kapelusza. Ona miała mały kapelusz. Także można było widzieć jej twarz. I Wigglesworth powiedział, bez modlitwy o nią, miał objawienie od Boga, że to jest kobieta rozwiązła, która żyje w grzechu. Więc zakrył mikrofon i powiedział do niej, Idź do domu i przestań grzeszyć. A Bóg cię uzdrowi. Nie modlił się o nią. To było wszystko, co miał powiedzieć. Na następnej nocy ona wróciła, miała wielki kapelusz i woalkę, która zakrywała jej twarz. I przyszła po modlitwę. Było tam dwie, dwa tysiące osób zgromadzonych, którzy przyszli też po modlitwę tej nocy. I Wigglesworth Ledwie mógł ją rozpoznać w tym tłumie. Ale gdy przyszła na środek, powiedział, Byłaś tu wczoraj wieczorem, powiedziałem ci, iść do domu i przestań grzeszyć. I nie zakrył mikrofonu. Powiedział, wynoś się. Aż będziesz posłuszna Bogu, nie wracaj więcej. To miało dewastujący efekt na tę kobietę i bardzo wielki efekt na zgromadzeniu. Ludzie zdali sobie sprawę, że nie możesz bawić się z Bogiem. Bóg jest święty i Bóg jest sprawiedliwy i Bóg jest przygotowany, aby rozprawić się z tym, z czym należy, aby wprowadzić sprawiedliwość. Pewien pastor, który jest tutaj w większości ludzi dobrze znany, powiedział mi, że Wigglesworth był kiedyś w Norwegii, a came for and this had his voice. Pewien kaznodzieja przyszedł po modlitwę i ten kaznodzieja wykorzystał, nadużył za bardzo swój głos. I Riddlesworth powiedział, Słuchaj, jeżeli Ty przychodzisz po modlitwę i prowadzisz jakiś biznes, i jeżeli ja bym wiedział, że robisz wszystko, co możesz, żeby zniszczyć swój interes, ja bym się nie modlił, żeby Bóg Ci dał prosperowanie dobre. Robisz wszystko, co możesz, aby zniszczyć swój głos. Nie będę się modlił o Ciebie. Aż mi obiecasz, że będziesz dobrze używał swojego głosu. Człowiek pokutował za złe używanie głosu, Wigglesworth modlił się o niego i został uzdrowiony. Widzisz, Wigglesworth wiedział, czym była prawda i nie chciał tego pomieszać. On wierzył w to, że mamy być realni z Bogiem. Zawsze zasmucało go ewangeliczne, ewangelizacyjne przesadzanie. Czasami słyszymy termin mówienie ewangeliczne lub bardziej mówienie ewangelaczne chyba. Wiemy, co to znaczy, ale to raniło Gleswortha. On mi kiedyś powiedział, bracie, Bóg mi pokazał, abym nigdy nie przesadzał. Bóg nie może błogosławić przesady. On powiedział, prosiłem Boga, aby mi pomógł, aby mówił tak jak to było, abym dodawał prawdę do prawdy. Wiecie, niektóre świadectwa rosną wraz z latami, prawda? Rosną jak się je mówi. Ja znałem pewnego człowieka, którego aresztował jeden policjant i wsadził do aresztu. Ale on tak długo mówił, że w końcu zostało było z tego czterech policjantów, zanim skończył. Wigglesworth nie chciał z tym nic wspólnego, ponieważ Bóg błogosławił tylko prawdę i czasami ono opowiadał swoje historie. I wiecie, one nigdy się nie różniły wraz z upływem czasu. Zawsze mogłeś polegać na słowie Wiggleswortha. Był to człowiek swojego słowa. Mówił prawdę. Młody człowiek tam, gdzie Wigglesworth głosił, został do niego przyciągnięty. I Wigglesworth powiedział, młody człowieku, kiedykolwiek będziesz mnie potrzebował, daj mi znać, a ja przyjadę i Ci pomogę. Ten młody człowiek był w y, rejonie New York, Nowego Jorku. Wigglesworth w Kalifornii y, przeprowadzał nabożeństwa. I ten młody człowiek zadzwonił. Przyjedź, potrzebuje pomocy. Wigglesworth przerwał spotkania, na których był zaangażowany. Przejechał na własny koszt przez całą Amerykę. W tamtych czasach koleją. Aby pomóc temu młodemu człowiekowi, on miał tylko sześć osób. Na pierwszym zgromadzeniu. Ponieważ był człowiekiem słowa. W Psalmie 15 jest napisane, kto przysięga na własną szkodę, nie zmień tej przysięgi. Na konferencji w 1952 roku w Londynie, Światowej Konferencji Zielonośrodkowej, Byłem odpowiedzialny za pierwsze publiczne spotkanie i otrzymałem zadanie przedstawienia kaznodziejów, którzy przyjechali, aby głosić im pastorom, którzy ich gościli. I dużą liczbę dużą liczbę kaznodziejów przedstawiłem, ale jedną rzecz bardzo dokładnie pamiętam. After been to them, Pewien brat przyszedł do mnie po przedstawieniu go jego gościnnemu pastorowi i powiedział: "Bracie Stormont, musimy zrezygnować z tego um, umówionego domu, w którym ja mam nocować, ponieważ ja spotkałem paru przyjaciół, których nie widziałem od lat." I my chcemy zobaczyć razem Londyn. I on złamał umówione spotkanie do głoszenia Ewangelii, dlatego że spotkał paru przyjaciół. I ja nie mogę wam powiedzieć, jak to mnie zraniło. I ja to mogę powiedzieć bardzo delikatnie, ale w całej Ameryce ludzie. Y, czynią obietnice i nie dotrzymują ich. I myślę, że to jest wielka rzecz w duchu. Jak Wigglesworth, ja zawsze będę mówił prawdę. Jeżeli to jest w mojej mocy, aby to uczynić, ja będę mojego słowa trzymał za wszelką cenę. Wigglesworth był bardzo gorliwym dawcą. I kiedy przyszły pieniądze za jego książkę Wiecznie wzrastająca wiara, to była duża suma. 20 tysięcy funtów w tamtych czasach to były setki tysięcy dolarów. I to jest oczywiście bardzo duża suma pieniędzy, te setki tysięcy dolarów. I w ogóle Swart ani jednego pensa nie wziął dla siebie. Każdy cent poszedł na misję. Mieliśmy tu małżeństwo z Indii, którzy chcieli powrócić do Indii, ale nie mogli, byli misjonarzami, nie mogli zdobyć pieniędzy na podróż. I właśnie doszło już do końca tych ogłoszonych zgromadzeń. I Wyglesword zebrał tak zwaną ofiarę miłości lub dar misyjny, bardzo hojny. I usłyszał o tych misjonarzach, napisał czek i dał im pieniądze. Powiedział, to jest wasza opłata podróżna, abyście wrócili do Indii. Dał, ponieważ odkrył, że jest to zasada. Daj, a będzie ci dany. I żył tym. I mimo to wszystko, y, był nauczony pić dużo oleju z oliwek. Oliwy z oliwek. Zanim w ogóle było słychać coś o tłuszczach nasyconych i nienasyconych, on pił dużo oliwy z oliwek. W ciągu roku, trudno, w ciągu wojny, trudno było dostać nawet małą butelkę tego, ale Bóg zawsze się troszczył o to, żeby jego sługa miał jednogalonową butelkę. To było niesamowite, w jaki sposób Bóg zaopatrywał wszystkie jego potrzeby. Mój przyjaciel napisał książkę, która ma tytuł Pamięć o wyglesłorcie. Um, Zastanawiałem się właściwie, o czym wam teraz chciałem powiedzieć, zapomniałem. To mi uciekło z umysłu, But, uh, Willie ale Willie Hacking znał go, kept his word człowieka, który trzymał swojego that słowa that was that was i dawał, a, aby mu było dane. Now. Powrócimy do tego Hacking później. A copy of his book. He said, no, on dał Williamu kopię swojej książki i powiedział, Willie, nikomu tego nie pożyczaj. Widzisz, jeżeli pożyczą od ciebie, nie kupią tego. A ja chcę, żeby kupili to, ponieważ cały zysk idzie na misję. On poruszał się w taki cudowny sposób, nauczył się tego sekretu. Ktoś mu powiedział, wiesz, żyjesz z wiary, Jesteś dobrze ubrany? A wtedy Wiglesworth powiedział, wiesz, kiedyś byłem hydraulikiem. Jeżeli, jeżeli kiedykolwiek przyjdzie taki czas, kiedy garnitur mi się zużyje, buty mi się zużyją, powiem panie, to już jest czas, abym powrócił do zawodu hydraulika. On myślał, że Bóg potrafi lepiej go zaopatrywać niż on sam siebie. I Bóg to czynił. I on naprawdę żył z wiary. Howard Carter well Howell był dobrym nauczycielem biblijnym, dobrze znanym. Był przyjacielem mojego i też był człowiekiem, który bardzo poruszał się w rejonie wiary. I ktoś mu powiedział, bracie, Kart, Ty musisz mieć trudny czas, tak żyjąc z wiary. On powiedział, trudny czas to byłoby umieranie z wiary, a nie życie z wiary. Widzisz, kiedy Bóg daje, daje obficie. W się do Koryntian 9, werset 8 do 11, jest napisane, a Bóg jest w stanie dać Wam wszelką łaskę, która będzie Wam obfitować, abyście zawsze mając pod dostatkiem wszystkiego, mogli obfitować do każdej dobrej pracy, będąc ubogaceni. Każdą rzecz, aż do pełnej obfitości, co powoduje dawanie przez nas dziękczynienia Bogu. Jest to bezpośrednie tłumaczenie z wersji King James, którą cytuje brat Stormont w tej chwili. Mam przyjaciela w Indianie, który był ogromnie używany przez Boga. They're extending now to seat 500. Oni spotykali się w stodole, w tej chwili mają już 500 miejsc, rozszerzyli tą Stodołę. I to jest we wiosce, która ma 300 mieszkańców. Mają wszystko zapakowane aż do, aż do drzwi. I powiedział bracie, ja nigdy nie nauczyłem się pełni wolności, dopóki nie nauczyłem się dawać. Zostałem zbawiony od światowej ekonomii i przeniesiony do Bożej ekonomii. I także Wigglesworth w spokoju, wolności Ducha Bożego. Wigglesworth był świętym człowiekiem. Świętość to nie jest popularna rzecz dzisiaj. W amerykańskim społeczeństwie, gdzie standardów już nie ma, gdzie wszystko jest przyjmowane, nawet wśród chrześcijan, wszystko co kiedyś zwykło być grzeszne. I wydaje się, że stosujemy wiele rzeczy, które są po prostu tylko ludzkimi zasadami a normalne zasady sprawiedliwości są porzucone w dzisiejszych czasach. Wybysłord był człowiekiem, który by był poruszony przez Ducha Świętego i łaknął sprawiedliwości.